Rozdział trzeci. Tego szczególnego czwartku coś poruszało się bezgłośnie w jonosferze, wiele kilometrów nad powierzchnią planety. Dokładniej mówiąc, było to kilkadziesiąt olbrzymich, żółtych, topornych, talerzowatych cosiów, ogromnych jak biurowce, cichych jak ptaki. Szybowały bez wysiłku. Pławiły się w elektromagnetycznych promieniach gwiazdy Słońce, odczekiwały, zajmowały pozycje, przygotowywały się. Planeta niemal całkowicie nie zdawała sobie sprawy z ich obecności, czego właśnie w tej chwili chciały. Olbrzymie żółte cosie doleciały niezauważone do obserwatorium w Gunhili, Przepłynęły nad przylądkiem Canaveral, Także nie pisnął tam żaden przyrząd. Obserwatoria Umera i Jodrol Bank patrzyły na nie na wylot, a szkoda, gdyż właśnie takich rzeczy instytucje te wypatrywały przez lata. Ich obecność zarejestrował jedynie mały czarny przyrząd, sub sensomatic, który zamrugał sam do siebie w ciemnościach skórzanej torby, przewieszonej zazwyczaj przez ramię forda prefekta. Przedmioty w torbie były dość interesujące i każdemu fizykowi na Ziemi oczy wyszłyby na ich widok z orbit. Dlatego Ford ukrywał je pod postrzępionymi manuskryptami sztuk teatralnych, które jakoby studiował. Poza subeta sensomatikiem i dramatami Ford posiadał elektroniczny kciuk. Krótki, gruby, czarny pręt, gładki i matowy, z szeregiem płaskich przełączników i skal na końcu. Miał też przyrząd wyglądający jak duży kalkulator. Znajdowało się na nim około stu maleńkich przycisków i ekran o wymiarach mniej więcej 10 na 10 cm, na którym można było błyskawicznie wyświetlić każdą z miliona stron. Urządzenie robiło wrażenie szalenie skomplikowanego, i między innymi dlatego miało na idealnie dopasowanej plastikowej okładce dużymi, przyjaznymi literami napisane: Nie panikuj. Innym powodem było to, że przyrząd ten w rzeczywistości był najbardziej godną uwagi książką, jaką opublikowały wielkie korporacje wydawnicze z Małej Niedźwiedzicy Autostopem przez Galaktykę. Wydano ją w formie elektronicznej jednostki mikrosubmezonowej, ponieważ gdyby wydrukowano ją w formie normalnej książki, międzygalaktyczny autostopowicz byłby zmuszony dźwigać ze sobą kilka nieporęcznych hal magazynowych. W torbie Forda prefekta leżało także parę długopisów, notatnik i spory ręcznik kąpielowy od Marksa i Spencera. Przewodnik autostopem przez galaktykę zawiera informacje na temat ręczników. Ręcznik, napisano, jest chyba najprzydatniejszą rzeczą, jaką może mieć przy sobie międzygwiezdny autostopowicz. Częściowo dlatego, że ma dużą wartość praktyczną. Można się w niego owinąć, by nie zmarznąć, gdy przeskakuje się nad zimnymi księżycami Jaglanbeta, można na nim leżeć na marmurowym piasku błyszczących plaż, gdy wdycha się na Santraginusie pięć odurzające opary morza. Można się nim przykryć, śpiąc na pustyniach Kakrafunu pod świecącymi czerwonogwiazdami. Można go użyć jako żagla mini gdy spływa się powolną, leniwie się toczącą rzeką mow. Po zmoczeniu nadaje się do walki wręcz, można go sobie zawiązać na twarzy, by chronić się przed niebezpiecznymi gazami lub uniknąć wzroku żarłocznej, trajkoczącej poczwary z planety Tral. Jest to do szaleństwa, głupi stwór. Uznaje, że jeśli ty go nie widzisz, to on cię też nie może zobaczyć. Głupi jak but, no ale niezwykle żarłoczny. W niebezpieczeństwie można powiewać ręcznikiem, by wezwać ratunek. Oczywiście można się nim także wytrzeć, jeśli do tego czasu będzie jeszcze dostatecznie czysty. Co ważniejsze jednak, ręcznik ma ogromną wartość psychologiczną. Na przykład, jeśli jakiś jeleń, jeleń równa się nieautostopowicz, dowie się, że autostopowicz ma przy sobie ręcznik, Uzna odruchowo, że posiada on także szczoteczkę do zębów, gąbkę, mydło, puszkę herbatników, manierkę, kompas, mapę, kłębek, sznurka, spray na robactwo, ekwipunek przeciwdeszczowy, kombinezon próżniowy i tak dalej, i tak dalej. Jeleń z radością pożyczy więc autostopowiczowi te i tuzin innych rzeczy, które autostopowicz przypadkiem zawieruszył. Jeleń pomyśli bowiem, że ktoś, kto jeździ autostopem wzdłuż i w poprzek galaktyki, wyrzeka się wszelkich wygód, zaciska pasa, walczy ze straszliwymi przeciwnościami, ale w końcu dociera do celu i jeszcze pamięta, gdzie ma ręcznik, jest bezspornie kimś, na kim można polegać. Stąd pojawiło się zdanie, które włączono w żargon autostopu. Hej, czy tropnąłeś pięśliwego Forda Prefekta? To wrucet, który wie, gdzie ma swój ręcznik. Tropnąć, wiedzieć, uświadamiać sobie, spotkać, przespać się z. Pięśliwy, zdumiewająco niesamowity facet. Wrucet, naprawdę zdumiewająco niesamowity facet. Wtulony spokojnie w kąpielowy ręcznik w torbie Forda Prefecta eta sensomatic zaczął tykać szybciej. Wiele kilometrów nad powierzchnią planety wielkie żółte cosie rozsypywały się w tyralierę. W obserwatorium Jodrell Bank ktoś stwierdził, że czas na wspaniałą, odprężającą filiżankę herbaty. Masz przy sobie ręcznik? spytał nagle Ford. Artur, zmagający się z trzecim piwem, odwrócił ku niemu głowę. Dl dlaczego? No, no, no nie, a, a, a powinienem? zrezygnował z dziwienia się, gdyż wyraźnie nie miało to sensu. Ford cmoknął nerwowo. Pi popędził. W tym momencie przez cichy gwar w pubie przebił się z zewnątrz stłumiony, huczący łomot. Przebił się przez muzykę z szafy grającej i czkawkę siedzącego przy barze mężczyzny, któremu Ford w końcu postawił whisky. Artur zachłysnął się piwem i skoczył jak oparzony. – Co to? – Nie denerwuj się – uspokoił go Ford. – Jeszcze nie zaczęli. – Ho, dzięki Bogu – odetchnął Artur. – Chyba tylko burzą ci dom – stwierdził Ford, kończąc ostatni kufel. – Co? – wrzasnął Artur. Zaklęcie Forda nagle przestało działać. Artur rozejrzał się wściekły i pognał do okna. – Mój Boże, rzeczywiście, burzą mój dom! – Ford, cóż ja do diabła robię w pubie? Teraz to i tak nieważne, odpowiedział Ford. Daj im się pobawić. Pobawić? Zaskowyczał Artur. Pobawić? Znów szybko wyjrzał przez okno, by się przekonać, czy mówią o tym samym. Szlak niech trafi ich zabawy! Zaklął i wybiegł, wściekle machając prawie pustym kuflem. Tego dnia nie zdobył w pubie przyjaciół. — Stójcie, wandale! Niszczyciele domostw! — ryczał. — Półszaleni wizygoci! Natychmiast przestańcie! Ford musiał go dogonić. Szybko odwrócił się do barmana i zażądał czterech torebek orzeszków ziemnych. — Proszę bardzo. — barman rzucił torebki na kontuar. — Dwadzieścia osiem pensów, gdyby pan był tak uprzejmy. Ford był bardzo uprzejmy. Dał barmanowi drugi banknot pięciofuntowy i kazał zatrzymać resztę. Barman spojrzał na pieniądze, potem na Forda. Nieoczekiwanie zadrżał. Poczuł przed chwilą coś, czego nie mógł zrozumieć, ponieważ nikt na ziemi jeszcze nigdy nic podobnego nie czuł. W chwilach silnego stresu każda forma życia wysyła nieświadomie słaby sygnał. Sygnał ten zawiera w sobie dokładną i chwytającą za serce informację, jak bardzo dana istota jest oddalona od swego miejsca urodzenia. Na Ziemi nie można znajdować się od miejsca urodzenia dalej niż 20 tysięcy kilometrów, a to naprawdę niedużo i dlatego sygnały są zbyt słabe, by mogły być odbierane. Ford prefekt był w tej chwili w dużym stresie, a urodził się w odległości sześciuset lat świetlnych w bezpośrednim sąsiedztwie Betelgees. Barman zachwiał się, trafiony szokującym, niepojętym wrażeniem Dali. Nie wiedział, co się z nim dzieje. Spojrzał jednak na Forda z respektem, niemal z uniżonością. — Mówi pan poważnie? — szepnął tak cicho, że pap zamilkł. Sądzi pan, że będzie koniec świata? Będzie, odpowiedział Ford. Dziś po południu? Ford znów był sobą. Wróciła mu nonszalancja. Jak najbardziej, potwierdził z uśmiechem. Szacuję, że za niecałe dwie minuty. Barmanowi rozmowa nie mieściła się w głowie, ale tak samo niepojęte było wrażenie Dali, którą przed chwilą odczuł. Nie możemy temu zapobiec? zapytał. Nie, odrzekł Ford, wpychając do kieszeni orzeszki. Ktoś w cichym pubie nagle chrapliwie zaśmiał się z tego, jak wszyscy pogłupieli. Mężczyzna przy barze zdążył sobie podpić. Jego wzrok nierówną linią wzniósł się ku Fordowi. Zdawało mi się, że jak nadejdzie koniec świata to należy położyć się na ziemi albo, nie wiem, naciągnąć na głowę papierową torebkę czy, czy coś w tym stylu. Jeśli sprawi to panu przyjemność, to proszę, odparł Ford. Uczy nas tego w wojsku, powiedział mężczyzna, a jego oczy udały się w długą drogę powrotną w kierunku szklanki z whisky. Czy to coś da? zapytał barman. nie odpowiedział Ford, obdarzając go życzliwym uśmiechem. Proszę mi wybaczyć, ale muszę iść. Machnął ręką i wyszedł. Ludzie w pubie milczeli jeszcze przez chwilę. Potem ten sam człowiek, co przedtem znów żenująco, chrapliwie się zaśmiał. Przez ostatnią godzinę wystarczająco obrzydł dziewczynie, którą zaciągnął do pubu, i prawdopodobnie sprawiłoby jej dużą przyjemność, gdyby się dowiedziała, że za około półtorej minuty jej towarzysz nagle zmieni się w chmurę wodoru, ozonu oraz tlenku węgla i wyparuje. Niestety, gdy nadejdzie ta chwila, będzie zbyt zajęta własnym parowaniem, by to zauważyć. Barman chrząknął. Usłyszał własne słowa. Ostatnie zamówienia, proszę Państwa. Ogromne żółte maszyny zaczęły opadać i lecieć coraz szybciej. Ford wiedział, że przybyły. Nie tak to sobie wymarzył. Artur prawie dobiegał do swojego domu. Nie odczuł, że nagle zrobiło się zimno. Nie zauważył wiatru ani nieoczekiwanej, absurdalnej ściany deszczu. Nie widział nic poza buldożerami pełznącymi po gruzach, które kiedyś były jego domem. Barbarzyńcy! Zaskarżę Radę Gminy do ostatniego pęsa! Każę was powiesić, rozszarpać i poćwiartować i, i wybiczować i, i gotować, aż, aż, a, aż będziecie mieli dość! Ford biegł za nim szybko, bardzo szybko. Potem zrobię to jeszcze raz! wrzeszczał Artur. A kiedy skończę, wezmę wszystkie kawałeczki i będę po nich skakać. Nie zauważył, że operatorzy uciekają z buldożerów. Nie spostrzegł, że pan proser wpatruje się rozgorączkowany w niebo. Pan proser właśnie zobaczył olbrzymie żółte cosie spadające z wyciem przez chmury. Nieprawdopodobnie olbrzymie żółte cosie. — I będę po nich skakać! — krzyczał Artur ciągle biegnąc. — Aż dostanę pęcherzy! Albo aż wpadnie mi do głowy coś jeszcze bardziej nieprzyjemnego! A potem... Potknął się i poleciał do przodu. Przekoziołkował i wylądował na plecach. Wreszcie zauważył, że coś się dzieje. Wycelował palec w niebo. — Dopiero na to co? — pisnął. Cokolwiek to było pędziło w swej monstrualnej żółci po niebie, rozrywało je z szaleńczym trzaskiem i niknęło w oddali, podczas gdy rozcięte powietrze zamykało się z głośnym pęg, które wbijało uszy na dwa metry w czaszkę. Za pierwszym pojawiło się drugie i zrobiło to samo, tyle że głośniej. Trudno określić, jak zachowywali się ludzie na powierzchni planety, gdyż... Sami nie wiedzieli, co czują. W każdym razie nie było to nic rozsądnego. Wbiegali do domów, wybiegali z domów, krzyczeli w porównaniu z produkowanym przez się hałasem bezgłośnie. Na całym świecie ulice miast zapchały się ludźmi. Samochody wbijały się w siebie. Grzmot z nieba przetoczył się jak falat tsunami przez wzgórza i doliny, pustynie i oceany, zdając się zmiatać wszystko, na co natrafił. Tylko jeden osobnik stał spokojnie i obserwował niebo, ze straszliwym smutkiem w oczach i gumowymi zatyczkami w uszach. Wiedział dokładnie, co się dzieje i wiedział, że tak będzie, od momentu, gdy jego subeta sensomatic zaczął tykać w środku nocy pod poduszką, wyrywając go ze snu. Czekał na to tykanie piętnaście lat. Kiedy jednak w małym, ciemnym pokoju odcyfrował sygnał, owionął go chłód i ścisnął mu serce. Ze wszystkich raz w całej galaktyce, które mogłyby przybyć i krzyknąć Ziemi gigantyczne cześć, nie musieli to być akurat w ogoni. Wiedział jednak, co robić. Kiedy wogoński statek z wyciem przelatywał wysoko nad planetą, Ford otworzył skórzaną torbę. Wyrzucił egzemplarz sztuki Józef i cudowny płaszcz marzeń w technikolorze. Wyrzucił egzemplarz czaru Boga. Tam, dokąd się udawał, nie będzie ich potrzebował. Wszystko było gotowe. Wszystko zostało przygotowane. Wiedział, gdzie ma ręcznik. Nagła cisza spadła na ziemię. Była jeszcze gorsza niż poprzedzający ją huk. Przez chwilę nie działo się nic. Ogromne statki wisiały bez ruchu na niebie, nad każdym krajem na ziemi. Wisiały bez drgnienia, olbrzymie, ciężkie, niewzruszone. Były obrazą natury. Wielu ludzi próbując objąć rozumem to, co widzą, doznało szoku. Statki wisiały na niebie w sposób, w jaki nie robią tego cegły. W dalszym ciągu jeszcze nic się nie działo. Wtem rozległ się cichy pomruk, nagły ogólnoświatowy szept urządzeń nagłaśniających. Każdy zestaw hi-fi na świecie, każde radio, telewizor i magnetofon, każdy głośnik nisko, średnio i wysokotonowy na ziemi, włączył się sam z siebie. Każda puszka po konserwach, każdy kubeł na śmieci, okno, samochód, kieliszek do wina, każdy zardzewiały kawał metalu stał się idealnym rezonatorem. Zanim ziemia zniknie ze sceny, pozna ostatni krzyk mody w elektroakustyce. Najwspanialszy system nagłaśniający, jaki kiedykolwiek zbudowano. Nie przekażę jednak koncertu na żywo, muzyki ani fanfar. Jedynie prostą wiadomość. Uwaga, mieszkańcy ziemi, powiedział jakiś głos. Było to coś fantastycznego. Tak fantastycznie idealny, kwadrofoniczny dźwięk o tak niskim poziomie szumów, że każdy odważny człowiek powinien się rozpłakać. Mówi prostetnik Vogon Gels z Galaktycznej Rady Planowania Hiperprzestrzeni. Jak bez wątpienia wiecie, plany rozwoju zewnętrznych regionów galaktyki wymagają budowy przez wasz Układ Słoneczny Hiperprzestrzennej Trasy Szybkiego Ruchu i niestety wasza planeta przeznaczona jest do wyburzenia. Akcja zajmie nie więcej niż dwie ziemskie minuty. Dziękuję. Urządzenie zamilkło. Niepojęte przerażenie ogarnęło przysłuchujących się mieszkańców ziemi. Fala przerażenia sunęła powoli przez zebrane tłumy, jakby ludzie byli opiłkami żelaza na desce, pod którą porusza się magnes. Znów wybuchła panika. Wszystkich ogarnęła rozpaczliwa chęć ucieczki, ale nie było dokąd uciec. Widząc to, w ogoni ponownie włączyli super sprzęt. Nie ma powodu udawać tak wielkiego zaskoczenia. Wszystkie projekty i instrukcje wyburzenia były wywieszone przez pięćdziesiąt waszych lat w waszym rejonowym Wydziale Planowania Przestrzeni na Alfie Centauri. Mieliście więc mnóstwo czasu na złożenie formalnej skargi. Teraz jest zbyt późno, by robić zamieszanie. Urządzenie znów zamilkło. Na ziemi rozchodziło się echo komunikatu. Ogromne statki na niebie zrobiły majestatyczny nawrót. Na spodzie każdego z nich otworzył się luk, pusty, czarny prostokąt. Ktoś musiał gdzieś przejąć nadajnik, znaleźć odpowiednią częstotliwość i wysłać do wogońskich statków depesze, usiłując wstawić się za ziemią. Nikt nigdy nie usłyszał argumentów obrony. Poznano tylko odpowiedź. System nagłaśniający znów ożył. Głos był zirytowany. Co to ma znaczyć, że nigdy nie byliście na Alfie Centauri? Do Pioruna, ludzkości! To tylko cztery lata świetlne stąd! Przykro mi, ale jeśli nie obchodzą was sprawy regionu, to wasz wybór. Włączyć promienie niszczące. Z luków wypłynęło światło. Nie do wiary, powiedział głos z góry. Co za apatyczna, śmierdząca planeta. Nie mam ani krzty współczucia. I zamilkł. Nastąpiła wstrząsająca, upiorna cisza. Nastąpił wstrząsający, upiorny huk. Nastąpiła wstrząsająca, upiorna cisza. Budowlana flota wogonów poszybowała w atramentową, usianą gwiazdami pustkę.